Program Trzeci Polskiego Radia jest poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pięciomiesięczny chłopczyk ze śladami brutalnego pobicia trafił do szpitala w Poznaniu. O zakończenie wojen na świecie apelował w niedzielę zmartwychwstania pańskiego papież Lon XIV. Dać książkom drugie życie i przy okazji pomóc rusza dobrozbiórka, nowa akcja PCK. Są zarzuty w sprawie pobicia pięciomiesięcznego chłopca. Dziecko trafiło do oddział ratunkowy szpitala w Poznaniu z siniakami i pękniętą kością czaszki. Stan chłopca był ciężki. Według lekarzy obrażenia powstały na przestrzeni kilku dni.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 Mówił Andrzej Borowiec z poznańskiej policji. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty, trafili do aresztu, grozi im do 15 lat więzienia. Tragedia na torach w Łańcucie. Wczoraj wieczorem doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg dalekobieżny relacji Świnoujście-Przemyśl. Ruch pociągów na tym odcinku został czasowo wstrzymany. Zorganizowano komunikację zastępczą. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia.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 Ktoś chciał wysłać wiadomość polityczną, mówił prezydent Serbii Aleksander Vučić. Władze tego kraju przekazały węglą informacje o ładunkach wybuchowych przy gazociągu, który łączy oba kraje. Każdy, kto zostanie przyłapany na próbie zniszczenia najważniejszej infrastruktury Serbii, zwłaszcza energetycznej, zostanie surowo ukarany. Nie interesują mnie geopolityczne, ani regionalne interesy innych. Priorytetem jest bezpieczeństwo i wolność obywateli Serbii. Zanim Gazociąg Balkan Stream jest kluczowy dla dostaw rosyjskiego gazu przez Turcję, Bułgarię i Serbię na Węgry. W związku z incydentem premier Viktor Orban zwołał nadzwyczajną Radę Obrony. Dać książkom drugie życie i przy okazji pomóc innym. Rusza dobrozbiórka nowa akcja PCK. Przypomina ona inicjatywę z kontenerami na ubrania. Tam też chodziło o pomaganie przez oddawanie rzeczy, których już nie używamy. Mówi dyrektor podlaskiego oddziału PCK, Łukasz Zaniewski.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 Książki można przynosić do siedziby PCK w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 29. Przyjmujemy książki nowe lub używane w dobrym stanie. Literaturę piękną, popularną, romanse, fantastykę, literaturę dziecięcą, komiksy, słowniki językowe. PCK zbiera książki w pięciu województwach podlaskim, pomorskim, śląskim, lubelskim i mazowieckim. Klimat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 nam walerin stem, a, a, a śpisz, raz, dwa, bo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 Agnieszka Trzeciakiewicz kłaniam się nisko w poniedziałek wielkanocny, zwany w niektórych regionach Polski śmigusem dyngusem. Przy dzisiejszym stole wielkanocnym zasiądą fantastyczni goście, muzycy i aktorzy, ale rozpoczniemy tradycyjnym utworem, takim starym dobrym hitem, na który zawsze sobie pozwalam w czasie wielkanocnym. TGD, trzecia godzina dnia i tak sobie pomyślałam, że właśnie gdyby współczesny Dawid ze swoją lirą śpiewał, to właściwie mógłby w takim rytmie takimi tonacjami. Dlaczego wspominam o Dawidzie? A dlatego, że właśnie do kin wchodzi film Dawid. I jest to wspaniała propozycja kinowa na świąteczne dni. Stąd moi goście. Będę panów tak przedstawiać troszeczkę zgodnie z rodziną Dawida. Marcin Januszkiewicz, Dawid Starszy. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Czyli aktor, piosenkarz, kompozytor. Marcin Kwaśny, który użyczył głosu Eliabowi, najstarszemu bratu Dawida. Witam pana pięknie. Dzień dobry państwu. Witam. Aktor teatralny, filmowy, scenarzysta, również reżyser. I Adam Krylik, dosyć częsty nasz gość, chociaż nie, ostatnio... Ostatnio dawno nie byłem, Ostatnio no. dawno ciebie myślę, nie było. Sobie... No właśnie, witam cię pięknie, wokalista, aktor dubbingowy, autor tekstów, kompozytor, można powiedzieć dyrektor muzyczny całego przedsięwzięcia Dawidowego. To tak szumnie brzmi, to tak? jest kierownictwo muzyczne, tak zostańmy. Skromny człowiek. <śmiech> Skromny człowiek. Historia Dawida i Goliata to wiemy wielokrotnie była ekranizowana i również w formacie animowanym. I w serialach długo- i krótkometrażowych, też w filmach edukacyjnych dla dzieci. Czy któryś z panów oglądał wcześniejszą wersję, zanim wszyscy przystąpili do pracy? Adam, patrzy się na, na ehm, Adama? Nie, nie, nie. ja wcześniejszej wersji nie widziałem. Ja widziałem tylko ten film mhm. e, o Dawidzie. Dostałem materiały wcześniej, wcześniej niż to koledzy, bo musiałem opracować to troszeczkę, przemyśleć jaki będzie, jaki będzie skład huralny, e, jakich wokalistów zaproponować na przykład też na, na, na, na postaci czy w jakiś sposób się odnieść do propozycji reżysera, bo to jest taka kompatybilna praca. Zazwyczaj, kiedy jest film dabingowany, w którym nie ma piosenek, no to reżyser decyduje, plus oczywiście klient, który zleca coś takiego. A kiedy, kiedy w filmie pojawiają się piosenki, wtedy jest, jest zapraszany jakiś kierownik muzyczny, który, który wspomaga te, te decyzje. Więc ja ten film widziałem trochę wcześniej, ale to ten film właśnie, o którym mówimy, w wcześniejszych wersji Dawida nie widziałem żadnych. Ja nawet nie wiedziałem, że jest jakaś wcześniejsza wersja. Ja też nie, nie widziałem tych historii. I, I tak naprawdę tylko y, widziałem tylko te fragmenty, które miałem nagrać Eliaba. Nie, nie, nie widziałem całości, więc... Także tak, byłeś, Adam, w uprzywilejowanej <laughs> sytuacji. Tak. Zdarza się, że, zdarza się, że filmy wchodzą w tym samym czasie na całym świecie i wtedy dubbingi są przygotowywane równolegle we, we wszystkich krajach, które jakby dostają takie zlecenie. I powiedzmy, albo w jednym tygodniu na przykład wychodzą premiery we wszystkich krajach. W tej sytuacji akurat w, w przypadku filmu Dawid, premiera chyba była z pół roku temu, albo i nawet więcej w Stanach. I dopiero po, po takim właśnie dłuższym czasie, to jest dosyć nietypowa sytuacja, zostało to skierowane do, do zdabingowania, Wydaje mi się, że mamy bardzo fajny film. Czy można tak powiedzieć, że to jest musical? Panowie, mamy tutaj dwóch aktorów śpiewających, nie jestem pewien, czy można tak to określić do końca, dlatego, że jeżeli spojrzymy na te wielkie produkcje, choćby disneyowskie, to one się wszystkie opierają. To jest, rodzaj, to jest konwencja, rodzaj opowiadania historii poprzez również piosenki, ale te filmy nie są nazywane stricte musicalami. Myślę, że tutaj nasz film, no mówię nasz, ale w którym tak. współtworzymy, Dawid, nie, nie stanąłby na tej półce musical. Jest to jednak jest się opowieść animowana, tak. tak bym powiedział. Przetykana dużą ilością piosenek. Tak, wyjątkowych piosenek, bo one są chwytliwe, one wpadają w widzowi w ucho, także tutaj szapowa przed Adamem, bo naprawdę te aranżacje są świetne i cieszę się, bo to, to jest też pewien rodzaj jakiegoś plusa, że się nie widzi całego filmu i dopiero potem na premierze człowiek siada i mówi wow, w jakiej fajnej rzeczy wziąłem udział, tak prawda, jak to wszystko... Współbrzmi, bo naprawdę ta produkcja ma olbrzymi rozmach. I jeśli się przypatrzyć z tym produkcjom wcześniejszym, na przykład serialowi The Chosen, który jest robiony z olbrzymim rozmachem, no to tutaj mamy, że tak powiem, też nie schodzą z tego poziomu. I naprawdę te piosenki robią bardzo dobrą robotę, bo one te też nadają dynamiczności tak, tak, filmu. Jaka jest zasada używania piosenek w takim filmie? Wyciągnięcia myśli pewnej, Trzeczkę, zrobienia pauzy. U, u, Jak poetyzowania trochę, trochę? Też, tak, że, że, że jest to inna warstwa emocjonalna, która wchodzi i nagle, nagle nas y, trochę przenosi, trochę nam też kanalizuje jakieś emocje, y, rozładowuje napięcia na pewno. To jest konwencja, zresztą, zresztą w Dawidzie, tak jak, tak jak powiedział Marcin, to nie jest stricte musical, aczkolwiek jest no, bardzo muzyczny i piękny. Na przykład niedawno robiłem filmy Wicked, to jest, to mhm. jest klasyczny, bardziej, dużo bardziej klasyczny musical, chociaż też tam jest sporo dialogów, to jest o wiele więcej śpiewania, o wiele więcej dialogowania śpiewania, bo to jest klasyczny musicalu. Czyli postaci ze sobą dialogują, śpiewając do siebie. To, to, co mamy w teatrze muzycznym, takie klasyczne muzykale, nie wiem, nędznicy, tak? Jest rozmowa Poprzez śpiew. Całość, tak. Cała narracja jest prowadzona poprzez śpiew. Tutaj mamy piosenki po prostu, ale za to zwarte, fajne, zamknięte formy, które można puszczać, które mogą lecieć w radiu. Mam nadzieję, że puścicie. Ale oczywiście. E których można słuchać po prostu też nie wiem, w samochodzie. Ja myślę sobie, że, że te piosenki mogą zrobić naprawdę furorę e na poziomie, nie wiem, krainy lodu czy znanych filmów muzycznych. No ja mam wrażenie, że już powoli zaczynają, to zaprezentujmy pierwszy utwór, do którego potem możemy się spokojnie odnieść. Utwór zatytułowany, tak na polskie tłumaczenie, Za światłem idź. Kiedy szukam swojej drogi, w stronę światła pragnę iść. i Gdy świat się staje wrogi, gdy ze strachu drzeje jak liść.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 Zobaczcie jak znów rodzi się świt, nic nie powstrzyma nas. Nie umkniemy, gdy przyjdzie czas, by się bić. Odcisnami za światłem iść. I...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 Nie odwagę, by ruszyć dzisiaj nieznany świat. Zobacz się raz, rodzi się świt Nic nie powstrzyma nas. Nie mchniemy, gdy przyjdzie czas by się bić. Odciśnami za światłem iść.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 Odcisz nami za światło zaświatły bić, choć razem z nami nie światło prowadzi. Oh, oh, oh, oh. Nie światło prowadzi. Cię. Niech światło prowadzi, cię. to jest utwór, który promuje cały film Dawid, Jakub szyperski, młody Dawid. Słyszymy go w pierwszych taktach, czy w pierwszej nawet zwrotce, a potem pojawia się już Marcin Januszkiewicz, czyli Dawid Starszy. Historia jest znana wszystkim: młody chłopak, pasterz, uzbrojony w jedną procę i kamień, staje naprzeciwko Goliata i wygrywa. Co mówi na ten temat? Kuba Szyperski, to może zacznijmy od niego, dobrze? Posłuchaj. Mamy nagranie? Mamy nagranie. Super. W filmie Dawid wcielam się w tytułową postać, czyli w Dawida. Dawid to nie tylko film, to nie tylko opowieść, ale to też opowieść muzyczna. Niesamowita opowieść muzyczna. Te piosenki, które uważam są świetnie napisane, wymarzone w zasadzie y, dla mnie. <laughs> y, więc musicie ich posłuchać koniecznie. Ten film to opowieść o małym człowieku, ale o niesamowitej odwadze, o pokonywaniu swoich granic i o tym, że każdy trud da się przezwyciężyć, jeżeli tylko w siebie uwierzymy. Patrzy się na pana Marcinę. To nie jest film tylko dla dzieci, bo ja byłem z żoną na premierze i z żoną naprawdę szerzyliśmy ten film. To znaczy, wzruszył nas gdzieś, dotknął w wielu miejscach i tak sobie myślę, że to jest niezwykłe, że opowieść, która jest wszystkim znana, ale my lubimy opowieści, które znamy. Mały Dawid wierzy bardziej chyba w Boga i w Bogu wierzy, że pokłada nadzieję niż w samym sobie. To jest ciekawe, ale ta wiara mu ciągle towarzyszy i ona powoduje, że z najgorszych jakichś takich sytuacji które już po ludzku wydają beznadziejne, jednak wychodzi zwycięsko. I to jest, to jest niesamowite, że ta wiara w to, że jeżeli się ma za sobą Boga, no to, to żaden problem nie jest straszny. Także nie mówi Bogu, jakie ma straszne problemy, tylko problemom mówi, jakiego ma wielkiego Boga za sobą, prawda? I, i, i to mu się udaje. I, I kibisujemy temu Dawidowi. Chcemy, żeby mu się udało. Chcemy, żeby, yy, żeby wyszedł z, z tych wszystkich opresji zwycięsko. Yy. Dali się państwo z żoną wciągnąć w tę opowieść tak, z tak do końca? Tak, no, Bardzo się daliśmy wciągnąć i, i wyszliśmy z takim poczuciem wow, takiego zastrzyku nadziei w serce, że super, że po prostu wystarczy trochę wiary i może wyjść z największych dołów. No. Ja jeszcze tak chciałem nawiązać do tej, tej, tej, Ma, tego usporu, który usłyszeliśmy na antenie. Przy Bija się przez mikrofon, tak bez obejrzenia filmu, nawet kontekstu, to, co się działo w studiu, kiedy nagrywaliśmy te utwory, niezwykła radość i podniosłość tych utworów i to, co one sobą niosą, a niosą właśnie bardzo istotną treść w bardzo podniosły, szlachetny i radosny żywiołowy sposób. I, i to jest ogromna wartość. Cieszę się, że jak sobie teraz słuchamy po jakimś czasie, no ja teraz też posłuchałem i, i bije ta radość. Słychać uśmiech. To w naszym żargonie takim dubbingowym często się o tym mówi, że, że warto jest niektóre rzeczy na uśmiechu robić i, i proszę mi wierzyć, szanowni słuchacze, że to naprawdę słychać. Znaczy słychać, kto, kto podnosi te kąciki ust w danym momencie przed mikrofonem, to wszystko się przebija. Też co Marcin mówi, to jest ciekawe, bo to się też przekłada potem na ekran i na widzów, bo ludzie naprawdę wychodzili z uśmiechem na ustach z premiery, więc, tak. Ja powiem, że oglądałam ten film premierowo, jeszcze przed premierowo, bo miałam taką okazję i rzeczywiście mówię, dobrze, no animowany, znamy tę historię, obejrzę sobie we, tak, po fragmentach, tak, to znaczy podzielę tak. sobie i nagle okazało się, że że te piosenki między innymi powodują, że coś nie da się obejrzeć w części, tylko on po prostu wciąga... Ale też nie, niezwykłe jest w tym filmie, to nie wiem, czy panowie zwrócili się uwagę, rozmach i dbałość o detale, bo na przykład jest zbliżenie na rękę Dawida i nawet takie małe włoski tam mu się jeżą W pewnym momencie I na ręce. To jest w ogóle, animacja. Agnia, tak, że jest po prostu w, w najmniejszym detalu jest dopracowana. Mnie ujęła od pierwszej sceny w zasadzie, ujęły włosy, jak, jak, są, jak są pięć pięknie zrobione włosy, naprawdę jak żywe, ktoś się naprawdę, naprawdę przyłożył. Nie? I brwi. To tak, i brwi, Tak, uwagę. ja mam takie <gry> też własne brwi. Ja Adam Krylik zauważa to, ponieważ sam ma wspaniałą fryzurę, <gry> znakomite brwi. Więc, Szanowni podobną. państwo, to jest istotne zdanie. Tak sobie robisz wbrew. Tak? <grym> <grym> <grym> <grym> <grym> <grym> <grym> naprawdę świetnie z, z detalami zrobione, ale ja się troszeczkę tego już w sumie spodziewałem, że to będzie jakość, że to nie będzie po prostu jakaś tam animacyjka z wykorzystaniem AI i tylko taki, powiedzmy, przelot żeby coś tam przekazać. Super. Złapała mnie oczywiście, znałem tę historię, to Księga Samuela, Stary Testament. I oczywiście yy, znałem tę historię na wylot, i myślałem sobie, no na początku. Na początku, jak, jak w ogóle dostałem zlecenie, żeby, żeby to zrobić, mhm. też częściowo swoją jakąś tam pracę włożyć. Po prostu, no fajnie. No, fajnie, że biblijne, ja jestem wierzący, więc mi to będzie pasowało. Nie? Jakby gdzieś tam w moim światopoglądzie będzie, będzie leżało. Ale jak zobaczyłem, no to. Czczęka mi opadła, mógł nawet powiedzieć, że kopara mi opadła. A jeszcze a propos tego, co mówił Kuba, on dał ten kontekst taki uniwersalny, bo ten film ma jak najbardziej uniwersalne również przesłanie. Ja sobie mogę na to patrzeć z tą orbitą Boga wokół, nie? Ale jak najbardziej tutaj dzieci czy dorośli, nie? którzy pójdą na ten film, troszeczkę ten kontekst, nie wiem, zdjąć, a wyjść napełnieni, wyjść jakby tacy podniesieni, że szklany sufit można przebić że można przebić, że nawet tą własną, ja to czuję, że to jest coś więcej, ale nawet o własnych siłach dużo, dużo, bardzo dużo można zrobić, nie? nie jest to film sfokusowany na jednego odbiorcę. Nie. nie. nie no, ale, ale też nie może być z tak. założenia, bo to, kiedy się sięga po takie środki, czyli animacje uszytą na miarę naprawdę najlepszych produkcji tego typu, no to, to trzeba zrobić rzecz uniwersalną. Historia jest sama w sobie uniwersalną przypowieścią, bo przecież to chyba tak, tak, tak jest. się określa, biblijna historia. Tak, przypowie. biblina, to nowy i... testament i pan jest, ale, no, no, ale, okay. ale, ale, no, ale, ale tak. O, o sensie, że, że, ikoniczna, tak, tak opowieść, ale niesie ale, ale no tak, nie ze sobą hmm. bardzo ważną treść, którą, którą warto, żeby każdy się z nią zmierzył i, i wyciągnął dla siebie jakieś wnioski, przemyślenia, a może natchnienie. I, i, i, I warto wtedy zrobić jak najbardziej uniwersalną rzecz, właśnie taka, która przyciągnie jak najszersze spektrum widza w kontekście wieku również, dorosłego, dzieci, młodzież, et Patrząc się na teksty, trzeba było w jakiś sposób dostosować do i dubbingu, i przesłania polskiego? Jak najbardziej. To jest, to jest w ogóle wielka sztuka. Żeby napisać teksty, to nie jest gołe tłumaczenie. Często ludzie myślą, że no tak, przetłumaczyli film z angielskiego na polski i polecieli i nagrali, nie? Napisanie piosenki do filmu, do, do dubbingu, to jest według mnie wyższa szkoła jazdy. To nie jest po prostu taka sytuacja, że tekściarz na przykład siada i pisze piosenkę. To jest trochę co innego. W każdej frazie, w każdej linijce tekstu jest zawarta jakaś myśl, na przykład, która jest spójna z tym, co się dzieje na obrazku, na obrazie. Na obrazie nie? Czyli tekściarz musi usiąść, nie tylko przetłumaczyć, ale również oddać historię zawartą w tej, w tej piosence bardzo chronologicznie, tak samo jak jest w oryginale. Więc to, to naprawdę nie jest łatwe w naszym szereczczącym języku. A do tego jeszcze głoski, A. samogłoski, to wszystko musi się na ekranie zgadzać. Nawet rytm otwierania Ta... ust. No oczywiście, tak. i oczywiście. Tu koledzy mają dużo większe doświadczenie, bo dla mnie, ja przyznam się wam, że to jest moja druga produkcja. Wcześniej domigowałem Orlando Bluma w Piratów z Kraibów. Chyba no ale jaka, jaka rola? Y, <śmiech> y, natomiast, y, natomiast rzeczywiście to było dla mnie olbrzymie wyzwanie, żeby się wstrzelić dokładnie w ten, ten dany fragment i żeby to potem miało taki jakiś konsonans, prawda? Użycza pan głosu Eliabowi, najstarszemu bratu Dawida. Czy trzeba się... Hmm zapoznać z tą postacią, wymyślić ją po swojemu, żeby ten głos był głosem postaci. Ze środka, nie tylko. Trzeba, tak. No, ważny jest kontekst. Eliab, który zazdrości Dawidowi, oczekuje, że, że on zostanie namaszczony na tego króla, tymczasem zostaje jego najmłodszy brat i z tym się nie może pogodzić, więc jest jakaś zadra w nim zawiść, ale potem z czasem, kiedy widzi drogę Dawida i to jak mu jak, się wszystko udaje, to przekonuje się do niego, więc ma taką przemianę. I to jest fajnie. Fajnie, jak postać ma przemianę, że, że, że nie jest tylko i taka jednolita, tylko, że, że, że jest różna. Ja próbowałem jakby włożyć najwięcej emocji, ile mogłem i wycisnąć z siebie pani Agnieszka, która nagrywała koło której jestem bardzo wdzięczny za, za wszelkie uwagi. może być wycisnęła mnie jak cytrynę. Bo powiedziała, ale tu można mocniej, to można spróbuj tak, spróbuj tak. I, i, i, i to jest super takie bawienie się właśnie emocjami po to, żeby na ekranie potem ten był najlepszy, najlepszy wyraz. Bo tak naprawdę to panowie bawicie się tylko głosem, bo nie możecie nic zagrać z twarzą, czy gracie w ogóle. Ale właśnie gramy, znaczy nie wiem jak panowie, ale ja byłem tam całym ciałem po prostu, A, jak tam to właśnie twarz słychać, słychać? To ta twarz. się z tym, w Kucze, Ale Dobrze. Dokładnie to tak jest, to te kąciki ust, no to już jest granie twarzy, no to już tak, są mięśnie, tak. które, które się podnoszą do góry i to słychać, słychać nozdrza czasem, które się tak, rozszerzają i wtedy zupełnie inaczej ten dźwięk wibruje i rezonuje. To, to naprawdę wszystko słychać przed mikrofonem. Słuchajcie, czy tak. ktoś skręca gło, głowę w którąś stronę, czy wstaje. My czasami naprawdę dziwne rzeczy robimy przed tym tak, mikrofonem. Jest. Jest... Żeby było słychać, jak teatr tak, Polskiego tak, Radio czasami. Tak. Tak. Troszeczkę. Że największym grzechem niektórych produkcji... To, to, jest to że, że właśnie jest tak statycznie, Ta. że ktoś stoi wprost przed mikrofonem, i. i, i, I to a, a my widzimy, oczywiście, a my widzimy na ekranie, że jest ruch, oczywiście. albo bohater przebiegł kilkadziesiąt metrów przynajmniej, jest trochę zdyszany, albo właśnie wstaje czy siada, hmm. i, i wtedy, jeżeli nie dostosujemy tego no, na żywo, mówię Ta. w cudzysłowie, przed mikrofonem, to to się nie sklei wiarygodnie. Się, bo to, to chodzi o wiarygodność. Czy Eliap na początku, który jest zły, który jest zazdrosny, to wszystko musi być słychać w głosie? Tak, I tak. taką trochę ciemniejszą nutę? To nawet nie chodzi o ciemną nutę, bo tam są bardziej negatywni bohaterowie, którzy mają ciemną nutę, tylko chodzi o oddanie tych emocji i to jest sztuką dla mnie, ja się tego wciąż uczę, ale tego, żeby wstrzelić się w, w, dokładnie w czas z tymi emocjami, żeby to zawrzeć czasami w jednym zdaniu. To jest rzeczywiście wymagające, natomiast chyba tak mi się wydaje, że najgorsze, co może być, to, to granie wszystkiego na jednej nucie, więc trzeba szukać kolorów, bawić się tym, tak jak, tak jak koledzy powiedzieli i dla, dla mnie organiczność jest szalenie ważna, że, że jeżeli, nie wiem, się mocuje czy tam biegnę, to musi być, słychać to z zdyszenie, M musi być prawda, prawda? Jeżeli tego nie ma, no to, to potem widz ma takie. A wbrew o... pozorom wszystko słychać. Nawet słychać, czy ktoś ma 20 kilo więcej czy mniej ciała. Ciało słychać, po prostu. Nie są... No jak słychać to, że ktoś ma 20 kg no, więcej czy Gdyby przeponu? To wpływa na rezonatory, to wpływa na, na w ogóle takie przydźwięki, które są jakimiś niuansami, ktoś może nie zwracać uwagi na to, ale bardzo często to jest, to się mówi że na przykład, aktor jest obsadzony po warunkach, w dubbingu również, nie tylko jak panowie na, na scenie teatralnej, mm. ale, ale po warunkach, bo to ciało właśnie słychać w dźwięku, nie? Czyli na przykład jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z jakąś tęgą mamą na obrazku, to jest jakiś taki weryfikator. No, no. W operach coraz częściej obsadzania, aktorzy są śpiewacy Bo, po warunkach. To go, goliad musi ważyć co najmniej 100 kilo. <głos> Adam powiedział jedną rzecz, myślę też istotną i wartą wspomnienia. Dobra obsada. Broń Boże, nie chciałbym tu pysznie zabrzmieć, ale to tak, jak w każdej, jak <głos> tak jak w każdej produkcji obsada to jest połowa sukcesu przynajmniej. No. Zabieg, żeby obsadzić tutaj Kubę Szyperskiego i mnie w tej roli, czy Kuba Szyperski, który udziela głosu młodemu Dawidowi, później ta to, to postać się przeistacza. w. w nie dojrzałą. ma dysonansu. Ktoś fajnie. kapitalnie na to wpadł, tak. Adam, czy to ty, czy... Trochę, czy, trochę ja, czy, trochę ale to, nie tylko ja. Po, pomysł był naprawdę kapitalny. Ja się aż e, zdziwiłem, ale tak bo, ucieszyłem w studiu, kiedy słyszałem już partie nagrane przez Kubę, jak to będzie się znakomicie łączyło z moim tembrem głosu. E. Czy wyście się widzieli wcześniej? Musieliście się trochę poznać? Czy to kompletnie jest czy My się z Kubą znamy nagrywanie? od wielu, wielu lat. No tak, e, ale w studiu ale nie pracowaliście. Nie, nie, nie, kompletnie. Nie, nie, nie. I to też na tym polega, ta, ta dobra obsada też tutaj gra rolę, ponieważ no też wszyscy jesteśmy zawodowcami. I często to jest tak w świecie dubbingu, że człowiek przyjeżdża na nagranie i nie do końca wie, w jakiej produkcji bierze no jak udział. Jest. Że ufamy sobie wzajemnie, że to już jest sprawdzone, że ten człowiek jest zadaniowcem i przyjeżdża do tej konkretnej rzeczy mm -hmm. i on to wykona sprawnie i, i wiarygodnie. Tak, to już czasy dubbingu takich że na przykład wszyscy stawali w studio i że ze sobą dialogowali w jednym miejscu, jak jest zresztą w Teatrze Polskiego Radia. Nadal, to, już, tak. to już te czasy minęły, dawno, dawno. Ale A dzięki... czy to pomaga? Czy mogłoby to pomóc? No, to... No to, to pokazuje y, tak naprawdę Jeśli ma spektrum to bardzo pomaga. <laughs> Tak, no to to, jest, to wymaga po prostu specjalnych troszeczkę kompetencji, nie? Że, że, że osoba, która potrafi się wkleić, która na przykład poprosi o to, jak ta osoba, z którą dialoguje, nie? jak zabrzmiała, aha, czyli powinienem powiedzieć bardziej tak, czy śmak, to też prowadzi reżyser, nie? Jest, jest, mamy taką funkcję z, jak, jak reżyser dubbingu, więc to nie jest tak, że tylko aktorzy się sami animują, że tak powiem, sami, sami się reżyserują, tylko ma, jest jeszcze reżyser, ktoś taki, kto, kto to prowadzi, kto zna materiał, nie? Ale czy ym, Marcin Januszkiewicz, czy jako no, główny bohater, mimo wszystko. Czy ty sobie tego Dawida też w głowie ustawiałeś, jak y, chciałbyś, żeby on brzmiał, jakim człowiekiem był? Czy to wszystko dostałeś na tacy i właściwie miałeś tylko odegrać mm. głosem. No to jest, y, trochę bym to, to odwrócił, może, może no, jest to rodzaj służebności, bycie dubbingową o, tak, osobą. Trzeba jak najlepiej swoją wrażliwością, swoim brzmieniem opowiedzieć już stworzoną historię. Oczywiście, że siłą rzeczy jesteśmy, tak sobie myślę, współtwórcami wtedy tej historii, ale jednak y, y, y, znajdujemy się już w rzeczywistości zastanej. Ktoś już wcześniej to napisał, stworzył, narysował, wyreżyserował, oddał swoje emocje i e, warto teraz po pierwsze nie, nie dać z siebie mniej ale jeszcze postarać dołożyć trochę. Często też na polski rynek robi się trochę inaczej faktycznie. Mhm. Znaczy, oczywiście posługujemy się podobnym kodem kulturowym, ale jednak trochę innymi zwyczajami. Mhm. Czasami te odzywki są tłumaczone czasem na polski, żeby kontekst był lepiej zrozumiały. Delikatnie tłumacze często, no, tak robią, że delikatnie puszczają oko, oko. do odbiorcy mhm. i nawiązują na przykład do jakichś rzeczy nam, w, znanym tutaj na naszej polskiej ziemi, prawda, żeby, żeby, żeby odbiorca filmu wiedział o co chodzi lepiej. Tak chyba taka pierwsza mocna sytuacja, to była ta sytuacja ze Szrekiem, tak? Shrekiem. Pierwsza no tak, część. Tak, no, kiedy... tak, tak, oczywiście. Tak, tak, tak, tak. Ja chcę powiedzieć jeszcze tak, właśnie Marcin bardzo fajnie to gdzieś tam przedstawia. Chcę powiedzieć, że, że my naprawdę się nie mamy czego wstydzić w Polsce. Mamy bardzo fajną tą, tą przestrzeń dubbingową na bardzo wysokim poziomie. Dostajemy regularne nagrody, takie światowe. Ostatnio dostaliśmy za piosenkę, robiłem piosenkę do filmu trole to trzecia część i tam na przykład dziewczyny śpiewały piosenkę Madzia Wasylik i, i Maja Polka. Powiedzmy, dystrybutor zgłosił, zgłosił tę piosenkę i dostaliśmy jakby jakąś taką nagrodę światową, Hermes, za piosenkę, za lokalizację piosenki, nie? Że, czyli mm -hmm. gdzieś tam świat nas docenia. Wiele postaci, Wojtek Paszkowski już nie żyjący, wiele nagród, Jarek Boberek, takich naprawdę wyraźnych. Myślę, że mamy czym się chwalić, mamy czym się chwalić, jeśli chodzi o polski dubbing. Nie rozumiem. Którą z dróg ja wybrać mam? Nie wskażesz mi Czy w mroku mam żyć do końca moich dni? Ja nie prosiłem się, nie chciałem tego A dziś się chowam jak ścigany, zwierz, jakby winien był Uciekać mam stąd, gnać przed siebie co sił Czy znajdzie się ląd, gdzie u siebie bym był? Czy pokażesz mi skąd wciąż nadzieję mam? Brak. Nie wiem już, gdzie szukać czy mam Dlaczego zostałem tu sam Chcę być tam, gdzie nie znajdzie mnie śmierć Tam, gdzie Ty chronisz mnie Boże, czy dziś mi powiesz jak Pokażesz, jak wrócić na ślad Wielki światłem naszym być, aż nastanie święto, panie mój, przy nas stój, pokaż nam swoją moc, Ochroń przed siłą bo. Wracam do pytania o to, jak nagrywa się piosenki do dubbingu, bo niedawno opowiadał Hubert Zapiór o tym, jak on w Pięknej i Bestii zmagał się ze swoimi potrzebami, swoimi wizjami tego, jak powinien zabrzmieć utwór w jego Aha. wykonaniu jako, no jednak śpiewaka operowego, mhm. a tu nagle efekt końcowy był zupełnie inny niż jego wyobrażenia. E, zaczęliśmy Co audycje, się masz Zaczęliśmy audycję od TGD. Ja, tak. e, ja nawet tutaj poza anteną się uśmiechnąłem tak do Adama. To ty aranżowałeś? Ja mówię, nie, nie. A potem oczywiście jak padło, że to TGD, ja się nie zorientowałem na antenie, no to to pewnie pan Nazaruk i to pewnie, Nazar. tak, yes. pewnie jego aranżacji. Intuicyjnie, jestem wychowany na gospelu. Świętej Pamięci Piotrku Dyba Bełchatów, to Bełchatowski chór gospel, zresztą jeden z lepszych w kraju. To jest miejsce, w którym, w którym się wychowywałem, również muzycznie i muzyka gospel jest mi bliska. Słuchałem dużo płyt Kirka Franklina i... Kocham, hity. Tak, kocham też Stany Zjednoczone. I, i ta kultura śpiewania, mówienia tego słowa Bożego poprzez śpiew jest mi bliska. Bardzo z nią liczę i jej kibicuje bardzo mocno. To słyszymy w, w filmie Dawid. Znaczy mm -hmm. słyszymy taką bliską gospelowi, bo niezwykle śpiewną, rozbudowaną również na chóry, podniosłą wspaniałą, radosną muzykę. Jak wszedłem do studia pierwszy raz, to tylko się ucieszyłem, jak usłyszałem, jak brzmią te piosenki. Bo one są właśnie dokładnie takie. One niosą radość. Joy, jak to, to słowo tak. przez wielokroć wymawiane w tych, w tych gospelowych I piosenkach. I odmieniane. Tak. To właśnie to słyszymy w tej muzyce i wrócę do tego, to jest naprawdę dobra obsada, no. Tak jest. Wracając jest do, do Huberta Zapiura, to akurat jego operowe umiejętności wspaniale zabrzmiały, bo dały głębie bohaterowi tej bestii. Dokładnie. I tam ten wokal z kolei był fenomenalnie wykorzystany i zbudował całą tę postać, więc to, to ciekawe, że miał jakieś wątpliwości. Być, bo... może, być może właśnie zna swój głos z innego odsłuchu, z, in, z innych okoliczności hmm. i w filmie już na przykład miał, nie wiem, zastosowanie jakichś korekcji, ekwalizacji, kompresji, spowodowało, to że to też tak... Tak poczuł, było? że to jest trochę inaczej, niż, tak. na, niż tak, na takiego stykty. Nie inna barwa. Inna barwa, inna barwa tak. dokładnie. Nie, tu w przypadku Marcina to praktycznie nie było żadnej ingerencji. To były, po prostu była też tego typu postać. Taka mocna, e, z, z różnymi przydźwiękami, z, z, z takimi dodatkowymi artykulacyjnymi, chrypkami, różnymi e, gardłowymi kwestiami. Marcin w tym jest naprawdę świetny. I tam nie trzeba było niczego jakoś tam specjalnie korygować, bo to bardzo, mogę powiedzieć znowu, tak się działo w postaci. O. You take my rights into riches My mess into marvelous My broken into beautiful Like only you can You take my fear into faith My hopelessness to happiness My loneliness Living, it's where your take me. I'm on my testimony My sadness is a song of joy My struggle turns to victory It's your faith? A won't you come and meet me there? Run. Jakiego Dawida poznałeś? Co to jest dla ciebie za postać? Ja myślę, że nawet nie to, że Poznałem, tylko odkryłem go na, na nowo. Chciałem to wspomnieć w, te, w tej audycji, bo właśnie to sprawdziłem. Ja, ja jestem wychowany na takich seriach, e, słuchajcie, które się nazywały Historie Biblijne. I to było tak. stworzone przez Hanna Barberę, przez tę słynną wytwórnię, hmm. która robiła przez kreskówki, też no tak. filmy animowane. Ja zajrzałem właśnie teraz w ściągę, kto podkładał tam, kto tworzył te postaci w polskich wersjach językowych. I słuchajcie, to jest niesamowite. Czy takie czytam nazwiska o tak po prostu? Tak. Gustaw Holubek, Włodzimierz Pres, Piotr Henryk Talar, Magdalena Zawacza. Tak znaczy to były nazwiska, które tworzyły te historie biblijne. Ja jako mały chłopiec wychowałem się na tych historiach i one były znakomicie opowiadane. I tak sobie myślę, że we mnie wtedy zostało coś z magii, bym powiedział, ale z jakiejś takiej prawdy ogólnej. Już, już jako dziecko pochłonąłem tę wiedzę. I teraz, kiedy trafiłem tutaj do obsady, niezwykle się ucieszyłem, bo przypomniałem sobie te historie to jakim niezwykle dzielnym, odważnym, trochę szalonym w sumie, bo tak jest przedstawione, ale w szalonym w takim pozytywnym sensie. A. Człowiekiem jest ten natchniony chłopiec, mężczyzna I, i, i tak naprawdę przypomniałem sobie, bo te wydaje mi się, to jest główna rola tego filmu. Na nowo opowiedzenie historii z morałem, którą warto opowiadać, opowiadać, opowiadać. Jakbyśmy żyli kilkaset lat temu, to byśmy sobie przy ognisku raz na jakiś czas siedzieli i opowiadali te ważne historie, żeby je kultywować, bo o tym jest ten film. Tak jest. Wyraźnie zaznaczone dobro i zło. To już rzadko się zdarza w polskich bajkach. Ja pracuję w dubbingu, E, jako aktor, wokalista, teraz jako od wielu w lat, obecnych jako bajkach w obecnych bajkach. Więc to już też się rzadko zdarza, żeby można było spokojnie, nie wiem, zaprowadzić dzieci do kina, spróbować e, nie zafundować im tego dysonansu poznawczego, że nie wiadomo de facto, co jest dobre, co jest niedobre. Szczególnie na tym etapie mówię dziecięcy, bo dorośli sobie potrafią roz, rozpykać, że tak powiem. to. A dlaczego sobie potrafią? Bo już ktoś ich wcześniej. Być może, dokładnie. Może jakby jakby przeprowadził. Nie? Mhm. Natomiast dzieci bezpiecznie jest na taki na przykład zaprowadzić, bo tutaj nie ma tego, tego problemu, nie? Że, że na przykład coś takiego jak cnoty, w ogóle nie mówimy, o, o w ogóle w przestrzeni publicznej to się nie pojawia, coś takiego jak cnoty są ważne, jak wytrwałość, właśnie wiara, cierpliwość, Ej, męstwo. Się, tak. Tak? O tym nie mówimy w szkołach i tak dalej, tego to się nie dzieje, nie? Mówimy o rzeczach zupełnie powierzchownych, materialnych, coś co jest istotne, znaczy nie chcę, nie chcę też tak tego pokazywać bardzo czarno-biało, bo to nie jest tak w stu oczywiście, ale taki film gdzieś daje nam nową przestrzeń na to, żeby właśnie pokazać dzieciom. Mamy dzieci, akurat z Marcinem, Marcin ma trójkę, ja ma czwórkę. Mamy komu to pokazywać? Trójka, program trzeci. <grym> <grym> przemiana tak. bohatera też z, ze złego albo wątpiącego w dobrego, to też jest istotne. From Zero to Hero mhm. takie można powiedzieć, że ten Dawid, który jest z takim pasterzem gdzieś tam na polu, który nie wydaje się, że ma jakiekolwiek talenty, nagle się okazuje, że, że i świetnie śpiewa i, i świetnie walczy i w ogóle jest takim... I on się staje tym bohaterem, jakby pokazuje ten film jego drogę, więc jakby dziecko też może utożsamiać się Jak bardzo łatwo z nimi i też wyjść z takim poczuciem kurczę, sprawczości tego, że to nie jest tak, że się wszystko dzieje bez mojego udziału, tylko, tylko jednak mam ja, jakąś siłę sprawczą, więc... Mamy sobie, nowego że... superbohatera po Bardzo dobrze. Każdy z nas ma swojego Goliata, z którym o. trzeba się zmierzyć. Pracy, w życiu. No tak, tak. To jest tak, że też strach ma wielkie oczy, że my bardzo często mamy wyobrażenie tych naszych problemów, które nas gdzieś przyrastają, a czasami warto zaufać, że jednak te problemy nie powinny nas tak bardzo przygniatać, jak sobie wyobrażamy, że bardzo często żyjemy albo w przeszłości, albo w przyszłości. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy tu i teraz mocno, to nic nie jest straszne. No, mamy jakieś narzędzie do tego, żeby z tym Goliatem walczyć i, i go pokonać. Wystarczy naprawdę Odrobina wiary gorczycy i, i ta walka może być wygrana. Tak jest. Ja myślę sobie, że każdy ma Dawida przede wszystkim. O, jak pięknie. pięknie. Bo to, że każdy ma Goliata, to wiemy. To wiemy my wiemy. jesteśmy w tym specjalistami. My się dzielimy tym, jaki, jakie przeszkody przed nami życie stawia tak. na, na drodze. Ale właśnie warto to zaznaczyć, że każdy ma w sobie takiego małego, dojrzewającego w nas Dawida. Ale fajnie powiedziałeś. Bardzo ładnie. To, to pięknie. klucz. Pan Marcin Kwaśny musi biec Muszę do swoich być. obowiązków. Panowie bardzo, zostają z nami na drugą godzinę naszego spotkania, a to jeszcze takie pytanie świąteczne. Panie Marcinie, śmingus, dyngus to taka rodzinna tradycja u Państwa również? Tak, czy nie? lejemy się na potęgę tak? po prostu. <głos> pewnie, że tak. Po prostu, wodą i nie co? tylko. Nie, nie, głównie wodą, także nie, nie tam, żadnych detergentów nie używam. Przyjdziemy do domu, tata mówił, że jeszcze raz przyjdziesz że blanę, to dostaniesz. <głos> I przychodziłem blany, ale... Pamiętam, że nie, nie przyszedłem właśnie do domu, bo byłem zmoczony. Poszliśmy do kolegi i rozpaliliśmy u niego w łazience na gumolicie ognisko, żeby się ogrzać. Całe szczęście, <grystanie> że naprawdę? jego... Tak, tak. I byśmy po prostu cały blok przeminęło z wiatrem. Wszystko, gdyby nie jego tato, który wcześniej wrócił i nas wziął, pamiętam, na pianino nas tak mniej. Jego zjął pas i po prostu dostałem porządne lanie. Teraz to jest nie do pomyślenia, żeby bić ze dzieci, prawda? To Ale tak, dzięki tak temu pamiętam. blok nie spłonął. Dzięki temu, tak. Tak, czasami historia to Poszedłem z Nie czasami. miałem sobie tego Dawida, żeby się przeciwstawić. Ale Goliat był. To Bardzo dziękuję, pięknie, pięknie państwu dziękuję. To zamknięcie naszej pierwszej godziny. Pan Marcin Kwaśny ucieka. Co słychać zresztą? No tak jest. Autopromocja.